Dzieje apostolskie, rozdział 18. Potem Paweł wyszedłszy z Aten, przyszedł do Koryntu i znalazłszy pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, świeżo przybyłego z Włoch i Prystylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz rozkazał, aby wszyscy Żydzi wyszli z Rzymu, przyszedł do nich. I że był tegoż samego rzemiosła, mieszkał u nich i pracował, a rzemiosłem ich było robienie namiotów a rozprawiał w synagodze w każdy sabat i przekonywał Żydów i Greków. A gdy przyszli z Macedonii Sylas i Tymoteusz, przekonany był w duchu Paweł, żeby dać świadectwo Żydom, że Jezus jest Chrystusem. Gdy się zaś oni sprzeciwiali i bluźnili, ocząsnowszy szaty, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą, czysty ja od tej chwili do pogan pójdę. A odszedłszy stamtąd, wszedł do domu pewnego człowieka imieniem Justus, bogobojnego, którego dom był obok synagogi. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana z całym domem swoim i wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyli i ochrzczeni zostali. Ale Pan rzekł Pawłowi w widzeniu, nie bój się, ale mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby ci, co miał co złego, uczynić. Albowiem ja wiele ludu mam w tym mieście I mieszkał tam rok i sześć miesięcy Nauczając u nich Słowo Boże A gdy Galion był wielkorządcą w Achai Powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi I przyprowadzili go do sądu mówiąc Ten namawia ludzi, żeby służyli Bogu przeciwko zakonowi A gdy Paweł miał usta otworzyć rzekł Galion do Żydów O Żydzi, gdyby się wam było jakieś bezprawie stało Albo jakaś krzywda, słusznie bym was słuchał. Lecz jeśli jest spór o słowa i o imiona i o zakon wasz, sami tego patrzcie, albowiem ja tego sędzią być nie chcę. I przepędził ich z sądu. A porwawszy wszyscy Grecy Sostena, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim. Ale galion na to wcale nie zważał. A Paweł, przemieszkawszy tam jeszcze dłuższy czas, Pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a z nim pryscylla i akwilla, ogoliwszy głowę w kenkreach, bo uczynił ślub. I przybył do Efezu i tam ich zostawił, a sam wszedłszy do synagogi rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, aby u nich przez dłuższy czas pozostał, nie przystał na to. Ale pożegnał się z nimi i rzekł, koniecznie muszę święto nadchodzące obchodzić w Jerozolimie, lecz znów do was wrócę, jeśli taka wola Boża. I odpłynął z Efezu. I przybywszy do Cezarei, wstąpił i pozdrowił zbór i udał się do Antiochii. I przemieszkawszy tam przez pewien czas, wyszedł, obchodząc kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. A przyszedł do Efezu Żyd pewien, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, mocny w pismach. Ten był nauczony drogi pańskiej, a pałając w duchu mówił i nauczał pilnie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie janowym. I począł śmiało mówić w synagodze, a usłyszawszy go Akwila i Prystylla przyjęli go do siebie i dokładniej mu wyłożyli drogę Bożą. A gdy chciał iść do Achai, bracia pisali do uczniów, napominając, aby go przyjęli i gdy tam przyszedł, wiele pomagał przez łaskę Bożą tym, którzy uwierzyli albowiem silnie przekonywał Żydów, publicznie dowodząc z pisma, że Jezus jest Chrystusem.